wielki, większy i największy. Tak zazwyczaj podchodzimy do silosów, ale przecież nie tylko wielkość się liczy i nie tylko chodzi o to, żeby były one coraz większe, bo w silosach można zastosować wiele rozwiązań, które pomagają, zarówno technicznie, jak i tak formalno-prawnie, o tym pan Przemysław Wicher z Binu wie najlepiej, bo pokazał mi właśnie silos, który jest innowacją pod kilkoma względami. Jest to nowy silos w naszej ofercie, który jako jedyny nie wymaga pozwolenia na budowę. Jest to duże ułatwienie dla rolników, ponieważ na cała ta procedura formalno-prawna jest dużo, dużo bardziej uproszczona, wymaga to tylko zgłoszenia a nie potrzebujemy przeprowadzenia całej procedury formalno-prawnej, która jest potrzebna tam do pozwolenia na budowę. Jest to silos, który nie przekracza maksymalnej wysokości, która go właśnie eliminuje do tego pozwolenia na budowę. Czyli on nie jest, nie ma fundamentów, nie jest w żaden sposób związany z gruntem, czy jest? Ma, ma, tylko po prostu w przepisach jest tak, że nie może przekraczać, przekraczać 4 metrów wysokości i wtedy jakby nie jest potrzebne, nie jest wymagane pozwolenie na budowę. A to Ale związanie z gruntem nie ma już znaczenia? No już wtedy nie ma znaczenia, tak. Jest to jeden z warunków i on został spełniony, ponieważ ta wysokość jest zachowana. A co jeszcze w nim jest nowego innowacyjnego? Tak, to jest to konstrukcja już znana naszym klientom. Jest to tak naprawdę silos 20, który został obniżony tylko po to, żeby właśnie konstrukcja nie przewyższała tych 4 metrów. A jeśli chodzi o systemy przewietrzania ziarna w Waszych silosach, jak to wygląda? Jest to sprawdzony system od wielu lat, praktycznie od początku zawsze była podłoga perforowana, gdzie pod podłogę wtłaczane jest powietrze i całą powierzchnią podłogi, która właśnie jest perforowana, powietrze wentyluje ziarno i u góry powietrze wychodzi poprzez wywietrzniki, no i dzięki temu możemy zachować właśnie dobrą jakość zbóż. Ale może to być wtłaczane zarówno zimne powietrze w temperaturze otoczenia, jak i ciepłe? Tak, znaczy chodzi o to, żeby było zimne, ponieważ zboże zawsze jest yy, gorące, jest ciepłe i, i praktycznie chodzi o to, żeby właśnie zawsze schłodzić to zboże. Ale w przypadku dosuszania? W przypadku dosuszania, tak, no może też być wtedy dosuszane. Yy, można też jeszcze założyć nagrzewnicę która dodatkowo tą temperaturę podwyższa właśnie. Jeśli chcemy dosuszać, to tak, trzeba właśnie jeszcze kupić tę nagrzewnicę i podgrzewać to powietrze. A to jest nagrzewnica dedykowana, konkretnie tak, Wasza, czy to jak Tak, jest to nasza nagrzewnica specjalnie przystosowana do tego typu zabiegu. A o jakich wydajnościach możemy mówić, jeśli chodzi o tą Waszą nagrzewnicę? Mamy dwie, dwie nagrzewnice, dwie moce i po prostu tych mniejszych silosów można kupić o mniejszej mocy. Ta większa już jest dedykowana do tych większych silosów, no bo po prostu tego... Powietrza idzie więcej, są większe wentylatory, więc ona musi mocniej nagrzać to powietrze, żeby spełniło swoje warunki. Jakiś czas temu, nagrywając rozmowę na temat dużych silosów w Waszej produkcji, usłyszałam bardzo ciekawe informacje na temat pomiaru temperatury czy wilgotności w poszczególnych punktach silosu, gdzie to wszystko otrzymuje się de facto na komputer, tak? i taką jakby diagnozę stanu silosu. Czy w mniejszych silosach, w tych mniejszych modelach również jest taka możliwość? Tak, jest to ten sam system praktycznie. No, niczym się to nie różni, po prostu sonda temperatury, która ma czujniki co metr jest krótsza i tak naprawdę podchodzimy szczytnikiem, który odczytuje tą temperaturę co metr, mamy wtedy przegląd jak temperatura kształtuje się w silensie.